I wszyscy musimy w naszym życiu czyli i znamy zastanowić, jaki jest ten ostatni przystanek i co dalej. Taka jest historia, myślę że to prawdziwa, o pewnym młodym człowieku, który miał takiego dociekliwego wuja. No i ten chłopak kończył średnią szkołę i wuja pójdzie, do niego mówi, no, no ale powiedz, co dalej.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 No dalej, no nie wiem, ile lat na tej emeryturze, no i no co w końcu? No? Chyba umrę. Na no, matale. I właśnie my chcemy dzisiaj, na ile to Bóg da to wejrzeć, zastanowić się nad tym jednym punktem, co po śmierci. My chcemy oprzeć się na tym, co mówi Pismo Święte, nie opierać się na jakichś ludzkich myślach, czy wyobrażeniach na ten temat, chcielibyśmy właśnie zastanowić się nad tym, co Pismo Święte mówi na temat tego, co jest po śmierci. żebyśmy już teraz mogli to nad tym się zatrzymać i podjąć odpowiednią decyzję. Ale zanim przejdziemy do tego czasu rozważania, chcielibyśmy wszystkich zaprosić do słuchania Kuru, który nas niespodziewanie odwiedził. Bardzo się z tego cieszymy. E, mamy e, tak, kilkanaście, siedemnaście e, dziewczyn, które chcą dla nas zaśpiewać, będą to pieśni o Bogu. E, lepiej, jeśli same nam e, o tym opowiedzą. Zapraszamy do żeby... Jedna oczywista rzecz, że tutaj na planszy są słowa tych pieśni, więc czego się nie dosłyszy, można doczekać. Tutaj za bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj do naszej bracie się przyjechać i wszyscy wszystkich, którzy tutaj dzisiaj wiedzieli. Pierwszą naszą pieśń, którą chcemy Państwu zaedukować jest pieśń pod tytułem Ojciec Nasz. Każdy z nas wierzy w Pana Boga i bardzo cieszymy się z tego powodu, że każdy w niego wierzy. Ale ta pieśń, bardzo prosimy, żeby tam zebrać na ekran, niech ona nas zachęca do tego, żeby każdego dnia mieć na uwadze to, że ojciec nam jest bliski, tylko my musimy chcieć, bo usłyszeć, zobaczyć wszystkimi zmysłami i przede wszystkim otwierać grupy i klękać na kolejna i wzywać od To jest nasza też pieśń, ojciej. Jeżeli mogę nawiązać coś do tej wieśni ostatniej, to patrzcie tutaj ten ostatni tekst, ostatni, ostatni wiersz. powierz Bogu drogi swe, zaufaj Mu, poprowadzi się. ufaj i wierz. My często mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, mając na myśli, że należymy do jakiegoś kościoła. Ale to, co my chcielibyśmy dzisiaj podkreślić, to, że wiara to jest zaufanie zaufanie osobiste do kogoś, do Boga. E, Powiesz Bogu drogi swe, zaufaj Mu poprowadzić się. Wierzyć, to znaczy uchwycić się kogoś, uchwycić się, zaufać Mu. My zaufaliśmy naszemu Bogu, który posłał Pana Jezusa. Następna pieśń będzie na ten temat e, takiego wydarzenia, o którym wszyscy wiedzą, które raz do roku obchodzi się jakoś szczególnie, które wywarło na nas szczególne wrażenie. Także chcemy o tym wydarzeniu śpiewać, opowiadać, ponieważ to wydarzenie zmieniło nasze życie. Przejechaliśmy dzisiaj 200 kilometrów. Dla dzieci był to myślę wysiłek dosyć, żeby po lekcjach szybko, szybko, szybko nawet niektóre obiadu nie zjadły, ale po to, żeby opowiedzieć o tym wydarzeniu, które miało miejsce 2000 lat temu. Następna wieś będzie o tym mówiła. stawiali, którą drogą iść. To jest nowe pytanie, które sobie często zadajemy. Ale chcemy tu powiedzieć wszystkim, że są tylko dwie drogi. Jedna, która prowadzi do zbawienia, i na wieczne życie z a ta druga, która prowadzi praktycznie do niczego, a właściwie na wieczną śmierć. Więc warto, słuchając teraz tej pieśni, mieć kilka refleksji, zastanowić się gdzie ja chcę od dzisiaj kroczyć, czy chcę na tym rozdrożu iść za Panem Bowiem, Pani Jezusem, czy chcę iść w zupełnie inną stronę. Zapraszam. jest to właśnie z tej pieśni, która teraz ma Dwie drogi tylko w życiu są, więc którą wybrać pragniesz dziś. Dokładnie przemyśl i zastanów się, czas wybrać już dziś. Tak jest, że różne sprawy odkładamy nieraz na później, są rzeczy, które można zrobić później lub jutro, może za miesiąc, ale są takie, co do których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 Nie wiem, czy e, m, ktoś o tym wie, czy słyszał, ale w Polsce dziennie jest około tysiąc zgonów. Czyli około tysiąc osób w Polsce umiera. To jest rocznie 365 tysięcy. Bardzo dużo. E, sprawdziłem, że na świecie jest to około 161, prawie 162 tysiące zgonów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 Kończył swoje życie na tej ziemi. znaczy, że tak można by to obrazowo przedstawić: że jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Co sekundę dwie osoby umierają na świecie. To jest bardzo poważna rzecz. I w te wszystkie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 i pragnął nasycić się odpadkami, został bogacza, a tymczasem syl przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebra i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został, i został pochowany. A gdy w umarł umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i łazarza na jego łono. Wtedy zawołał i rzekł Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną,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 udoskonalać, żeby potem wcielić się w wyższym, w jakimś lepszym wcieleniu. Ktoś źle żył, to mówi się, że może urodzić się jako, nie wiem, jakiś żuczek. Dlatego znowu ci, którzy to wyznają, to miodębno zamiatają sobie drogę, żeby czasem jakiejś babci czy dziadka nie nadetnąć. Więc są tego rodzaju absurdalne wierzenia co do tego, co jest po śmierci. Co nam mówi Stary Testament?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 Czegoś, co jest nieprzyjemne, uciążliwe, bolesne. E, cierpi, męki. Tutaj widzimy, że go pali, aby ochłodził mi język, prosił. E, a więc to jest też to, to, co Słowo Boże mówi, ogień nieugaszony. E, ogień, który nie gaśnie. To jest takie wyobrażenie czegoś, co cały czas, cały czas trwa. Można powiedzieć grę. E,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 i też w całym Wiśmie Świętym, czytam je od 25 lat, nie ma ani jednego miejsca, kiedyby ktoś modlił się o człowieka, który zmarł, żeby mógł żyć. Jest to konkretny przykład na to, że modlitwy żywych, tu, żyjących na tej ziemi, nie mogą pomóc tym, którzy już umarli. Bogaż o to nie prosił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 a potem przejść do raju. Nie ma takiego miejsca, gdzie można by się naprawić, czy oczyścić. Czegoś, co popularnie nazywamy czyśćce. Osobiście wierzę w czyściec, ale ten, który jest na ziemi. Czyli to, co Słowo Boże mówi, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego życia. I to dzieje się dziś. Jeśli ktoś dzisiaj to uwierzy, to przez ten czyściec już przeszedł i jest gotowy spotkać się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 Nic więcej nie potrzeba, żeby zrozumieć Ewangelię, żeby jej zaufać, jak słyszeliśmy, osobiście i być zbawionym i cieszyć się tym, tym życiu Ostatecznie w momencie śmierci. Nie ma ważniejszej sprawy niż ta. Mieć pewność odpuszczenia grzechów. A więc podsumowując to, jeśli człowiek bieżący rozstaje się z tym życiem, to wtedy jego duch i dusza idzie do Tam, gdzie są inni wierzący, tam, gdzie jest Pan Jezus. Tam widzą Pana Jezusa. Jest tam błogość, jest tam ten łotr, który uwierzył. Abraham, Izaak, Jakub. Bo też jest tak napisane w Ewangelii Łukasza. Sam Pan Jezus to mówi, że Bóg jest Bogiem żywym, a nie umarłym.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 i jest, pojawia się tam Mojżesz i Eliasz. Ci, którzy już od setek lat e, nie żyją. Oni wcześniej umarli, ale można powiedzieć, że ta kurtyna zostaje odsunięta, czy odsłonięta i wtedy apostołowie widzą ich Zbawiciela, który wygląda jak taka świetlista postać i widzą e, Mojżesza e, i Eliasza. Coś zupełnie nadzwyczajnego. Ciekawe w tej historii jest to, że oni ich rozpoznali. Skąd Piotr, i Jakub mieli, mieli wiedzieć, jak wyglądał Mojżesz lub Eliasz? Przecież oni ich nie widzieli. życie nie robili żadnych obrazów. Nie mogli tego sprawdzić na smartfonie. Po prostu nie mogli ich wcześniej widzieć. A jednak wiedzieli, to jest Mojżesz, to jest Eliasz. Niektórzy zadają pytanie, czy my się tam rozpoznamy. Ta historia z Biblii właśnie nam to potwierdza. Tak, my się tam rozpoznamy. My, wierzący, rozpoznamy się. Powiemy tak, to jest mój też. A to jest moja wierząca babcia. A to jest Iza. W życiu żeśmy go nie widzieli. Ale tak, to jest Iza, ten, którego Abraham chciał złożyć Rozpoznamy się. Ostatecznie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 A wierzący zniknęliby z tej sali. I wtedy poszliby do domu obyca. Tam, do chwały. Do, do tego miejsca, gdzie jest Bóg. To jest cudowna e, perspektywa dla nas wierzących. E, a teraz co z tymi, którzy w swoim życiu nie podjęli tej decyzji. Którzy może byli dobrze wychowani, może byli religijni, ale nigdy osobiście nie poprosili Zbawiciela o odpuszczenie grzechów i nigdy nie uwierzyli w to, że mają je odpuszczone, a więc umierają i są od razu w miejscu, gdzie cierpią. Tak jak ten bogacz. Co dalej? Potem przychodzi czas e, z stania, ale tysiąc lat później e, i czytamy to w Księdze Objawienia, 20 rozdział,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 ich będą osądzać i zawsze będą skutkować jednym, jedynym wyrokiem. Wieczna śmierć. Czyli nie tylko umrzeć i koniec, tak jak kara śmierci. To jest wieczna śmierć. Ciągle i ciągle i ciągle umierać. To jest coś przerażającego. Niektórzy mówią, że Bóg jest zbyt dobry, żeby takie coś miało miejsce. Ale ktoś co sprawdził, że Pan Jezus częściej mówił o piekle niż o niebie. Częściej ostrzegał, niż nigdy zobaczcie, jak cudownie jest w niebie. Czyli jest to prawdziwe i rzeczywiste miejsce wiecznego potępienia, z którego nie ma już wyjścia. I teraz y, może jeszcze, y, ponieważ takie pytanie czasem się pojawia, y,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 Coś, co jest takie no, ciekawe, ale też potwierdzające te myśli, że że to dotyczy właściwie w większości przypadków, bez względu na osobistą wiarę lub jej brak. Czyli czy ktoś wierzy Boga, czy nie, czy jest człowiekiem oddanym Bogu, czy nie, czy czyta Biblię, czy nie. Mniej więcej te relacje są podobne. Dlatego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 do wiecznego życia. Niestety też Pan sam powiedział, że niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Na zakończenie chciałbym zacytować jeszcze jedno miejsce z Ewangelii. Jana 5 piąty I to znowu Jezus Chrystus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zbliża się godzina. Owszem, już nadeszła.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 Nawet wasze włosy na głowie, wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbi. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi,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 to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać przy Boże mój czemuś mnie pozostawił. Ale wtedy już będzie za późno. Także serdecznie zapraszam do kolejnej pieśni. To wszystko, co mam, sam Bóg mi to że Ty żyjesz naprawdę, że przyszedłeś tutaj, żeby nam przybliżyć niebo, żebyśmy mogli nie uwierzyć i być zbawieni. Dziękujemy Tobie, że i teraz, i nam przez to życie nie musimy się bać. Dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy wieczór, za to, że mogliśmy przydać Twoje słowa, obietnice.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 ich serc przemagał i ich zamieszkał.